Ewangelia Jana, rozdział dziesiąty Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi dźwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi dźwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają głos Jego. Ale za cudem nie idą, lecz uciekają od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tą im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Rzekł im wtedy zasię Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mi ja jest drzwiami owiec. Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. Jam ci jest drzwiami, jeśli kto przez mnie w zbawiony będzie, a w i w nidzie, a pastwisko znajdzie. Złodziej nie przychodzi, jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Jam jest on dobry pasterz, dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, iż jest najemnik, i nie ma pieczy o owcach. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. Jako mię zna ojciec i ja znam ojca i duszę moją kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i te ci muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego mię miłuje ojciec, iż ja kładę duszę moją, abym ją za się wziął. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale jak kładę ją sam od siebie, mam moc położyć ją i mam moc za się wziąć ją, toć rozkazanie wziąłem od ojca mego. Wtedy się stało znowu rozerwanie między Żydami dla tych słów. I mówiło ich wiele z nich. Diabelstwo ma i szaleje. Czemuż go słuchacie? Drudzy mówili, te słowa nie są diabelstwo mającego. I zali diabeł może ślepych oczy otwierać? A było w Jerozolimie poświęcanie kościoła, a zima była. I przechadzał się Jezus w kościele w przysionku Salomonowym. Wtedy go obstąpili Żydowie i rzekli mu, Dokądże dusze nasze narzeczy trzymasz? Jeśli żeś Ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie. Odpowiedział im Jezus. Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Sprawy, które ja czynię w imieniu Ojca Mego, te o mnie świadczą. Ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich, jaką Wam powiedział. Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną. A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki ojca mego. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Porwali tedy znowu kamienie Żydowie, aby go ukamienowali. Odpowiedział im Jezus. Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca Mego, dla którego z tych uczynków kamienujecie Mię? Odpowiedzieli mu Żydowie mówiąc. Dla dobrego uczynku nie kamienujemy się, ale dla bluźnierstwa, to jest, że ty będąc człowiekiem czynisz się sam Bogiem. Odpowiedział im Jezus. I zali nie jest napisano w zakonie waszym, Jam rzekł, Bogowie jesteście, jeśli rzecz On nazwał bogami, do których się stało Słowo Boże, a nie może być Pismo skażone, a mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, żem rzekł, jestem Synem Bożym. Jeśliż nie czynię spraw ojca mego, nie wierzciesz mi. A jeśliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, wierzciesz uczynkom, abyście poznali i wierzyli, żeć ojciec jest we mnie, a ja w nim. Wtedy za szukali, jakoby go pojmać, ale uszedł z rąk ich. I odszedł za za Jordan na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chcił. I tamże mieszkał. A wiele ich do niego przychodziło i mówili, Jan ci wprawdzie żadnego cudu nie uczynił. Wszakże wszystko, cokolwiek Jan o tym powiedział, prawdziwe było. I wiele ich tam uwierzyło weń.